Hohenzollernowie 1415-1918 Gdy już z lufy wyleci kula, nawet jej cesarz Wilni nie wstrzyma. Popularny wierszyk, sierpień 1914 — Musicie ich powstrzymać, musicie ich powstrzymać! — grzmiał cesarz. Na tle ogólnego zamieszania i w obliczu grożącego nieszczęścia ten niekontrolowany wybuch wydawał się nie na miejscu. Twarz cesarza wyrażała bezsilność i rezygnację. Długą chwilę pozostawał w bezruchu, zbyt rozkojarzony, by mógł go dotknąć wyniosły ton dowodzącego jego potężnej armii. Monarcha, który miał wrażenie, że znalazł się w koszmarnym świecie, a wszyscy wokół niego zachowują się jak szaleńcy, teraz sam się poczuł jak szaleniec. Ogarniał go trudny do określenia niepokój. Ale obwiniać mógł tylko siebie, bo przecież to on rozdał przedtem karty. Gdy już z lufy wyleci kula, nawet jej cesarz Wilni nie wstrzyma. Tak śpiewały dzieci na ulicach i to samo powtarzali chłopi na polach, ale u dyplomatów w Londynie, Paryżu i Sankt Petersburgu ten wierszyk wywoływał lęk. To prawda, raz wystrzelonej kuli nie powstrzyma nawet cesarz. Cesarz Wilhelm spuścił z łańcucha bestie wojny, przedkładając szok cywilizacyjny nad rozmowy dyplomatyczne. Teraz nie mógł tego pojąć. Dlaczego to wszystko zaszło tak daleko? Niemcy groziły, a Niemcy to przecież nic innego jak pruski sztab generalny. Rosja zarządziła mobilizację przez wzgląd na Serbię, podobnie Austria. Włochy zachowały neutralność. Francja odrzuciła niemieckie ultimatum, tak jak i Belgia, która nie była skłonna zezwolić na przemarsz oddziałów niemieckich przez jej neutralne terytorium. Wielka Brytania dała się wciągnąć w zawieruchę wojenną z powodu kartki papieru, aby chronić neutralność Belgii. Tym razem cesarz zrobił o jeden krok za daleko. A raz wprawiona w ruch, ta diabelska machina wojenna potoczy się już niepowstrzymanie dalej, jak lawina. W obszernym pomieszczeniu, wypełnionym teraz po brzegi generałami i oficerami sztabowymi, panowała cisza. Efekt szoku. Cesarz przemówił. Musicie ich powstrzymać. Powtórzył, tym razem szeptem, jakby błagalnie, mężczyzna w spodniach z czerwonymi lampasami z motywem złotego liścia na, na ramiennikach przyłożył monokl do oka, udając, że patrzy na mapę. — Wasza cesarska wysokość, wszystko zostało zaplanowane i wprowadzone w czyn, teraz nic już nie można zmienić. Odparł zimnym tonem, po czym wskazał pałeczką niebieską linię na dużej mapie Europy. Armia niemiecka przekroczyła Ren. Dnia 3 sierpnia 1914 roku pierwszy pociąg z rozentuzjazmowanymi żołnierzami przejechał z łoskotem po stalowym moście nad majestatyczną rzeką oddzielającą Niemcy od Francji. Dom Hohenzollernów istniał 503 lata. Jego początki sięgają lata 1415 roku, kiedy to pewien mało znaczący frankoński hrabia uzyskał wzniosłe imię i tytuł Fryderyk I, elektor Brandenburgii, po czym osiadł na wąskiej połacie ziemi pomiędzy Odrą i Łabą. Późną jesienią 1918 roku cesarz Wilhelm II podpisał dokument abdykacji, kładąc w ten sposób kres panowaniu dynastii Hohenzollernów. Zapewne nie nienadzwyczajne zalety umysłowe i wybitna energia, chociaż częściowo i one przyczyniły się do tak szybkiego wyniesienia, lecz raczej sprzyjające okoliczności pozwoliły Hohenzollernom sięgnąć po władzę. Niewielka połać ziemi z trzęsawiskami i posępnymi lasami, z ubokimi osadami rybackimi, rozrzuconymi między łabą i jodrą, Rozrosła się czasem w ośrodek władzy olbrzymiego imperium, którego armie tratowały ziemię całej Europy. W początkowym okresie lektorzy Brandenburgi należeli do niższej szlachty, a ich siedzibą była niewielka wioska, Berlin, której mieszkańcy utrzymywali się z rozbojów dokonywanych na kupcach zdążających z zamożnych miast reńskich, trewiru i kolonii, do Polski i na Ruś. Sto lat po założeniu dynastii miało miejsce wydarzenie, które odmieniło losy nie tylko Prus, ale i całego świata. Dnia 31 października 1517 roku pewien augustianin przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez z uchwala atakujących nienaruszalne dotąd doktryny wiary katolickiej. Owym mnichem był Marcin Luter. Papież rzucił nań ekskomunikę, a cesarz wygnał go ze swojego chrześcijańskiego imperium. Jednakże niemieckim chłopom odpowiadał demokratyczny duch reformacji, nie tylko więc odrzucili autorytet papieża i jego wędrownych kaznodziejów, ale również cesarskich poborców podatkowych. Margrabia Brandenburgi szybko przyjął nową wiarę, nie jako jej oddany zwolennik, lecz jako sprytny oportunista. — Zrozumiał, że to jedyna sposobność, aby wyzwolić swoje lenno spod przemożnego wpływu katolickiego cesarza z dynastii Habsburgów. Takie wyzwanie musiało doprowadzić do wojny. Niszczycielska wojna trzydziestoletnia, 1618-1648, doprowadziła do całkowitego rozłamu między protestancką północą i katolickim południem. Elektor brandenburski sprzymierzył się z Christianem IV, królem Danii, a król szwedzki Gustaw Adolf pobił armię cesarską dowodzoną przez Wallensteina. Z imieniem Boga na ustach cudzoziemscy najemnicy pustoszyli niemieckie ziemie, plądrując i gwałcąc, szalała też zaraza. Ostatecznie zwycięstwo odnieśli Habsburgowie, a wojska katolickiego cesarza zajęły marchię brandenburską. Co pozwoliło prusakom zrozumieć, jak duże znaczenie dla obrony własnego kraju ma silna armia. Człowiek, który przyczynił się do ustanowienia dynastii Hohenzollernów i miał zająć należne mu miejsce wśród najwyższych dostojników w państwie, urodził się w 1620 roku w Kostrzyniu. Zapisał się w historii jako wielki elektor. W młodości patrzył bezsilnie, jakiego kraj niszczą najeźdźcy ze Szwecji, Austrii, Francji i sąsiedniej Polski. Do władzy doszedł w 1640 roku, a po serii popełnionych błędów, które może usprawiedliwić młody wiek, wystawił ośmiotysięczną, dobrze wyćwiczoną i uzbrojoną armię. Sprzyjało mu szczęście. Pomiędzy skandynawskimi rywalami wybuchła wojna. Oddziały duńskie zadały Szwedom dotkliwą klęskę i wyparły ich z północnych Niemiec. Prusom zaś przypadła w udziale rola rozjemcy podczas rokowań pokojowych, które były toczone w Osnabriku i Minster, traktat westfalski 1648. Fakt ten wzmocnił pozycję elektora, który zdołał ponadto wytargować znaczne zdobycze terytorialne. Mniej fortunne okazały się jego próby zawarcia małżeństwa politycznego. Szwedzka królowa Krystyna, która nie przepadała za mężczyznami, odrzuciła jego starania o jej rękę i po prostu wyśmiała. Próbował też szczęścia na dworze francuskim, ale tamtejszy pierwszy minister nie zaaprobował pomysłu zaszczycenia małżeńskiego łoża zwykłego Margrabiego przez którąś ze znamienitych księżniczek francuskich. W końcu Fryderyk Wilhelm poślubił niderlandzką następczynią tronu. Kiedy nowy król szwedzki Karol Gustaw rozpoczął wojnę z Polską, napotkał na swej drodze dziewięciotysięczne wojsko Margrabiego Brandenburskiego. Był to pierwszy i jednocześnie decydujący test siły militarnej Prus. Trwająca trzy dni, od 28 do 30 lipca 1656 roku bitwa, zakończyła się zwycięstwem elektora nad mającą znaczną przewagę liczebną armią szwedzką. Zwycięstwo to oznaczało koniec szwedzkiej hegemonii na północy Niemiec i początek hegemonii Plus. U schyłku życia wielki elektor zetknął się z nowym przeciwnikiem, potężniejszym niż wszyscy, z którymi Fryderyk Wilhelm miał dotąd do czynienia. Był nim król słońce, Ludwig XIV. Władca Francji nie wykazał żadnego zainteresowania ubogim księstwem usytuowanym wzdłuż granicy z Polską. Swój wzrok kierował raczej ku bogatym posiadłościom habsburskim nad Renem. Poza tym Prusy stanowiły ważny element jego strategii ogólnej. Wszelki rozrost potęgi któregokolwiek z państw niemieckich był mile widzianym przez Francję zagrożeniem dla tronu Habsburgów. Z tego powodu Ludwik i jego generałowie pozostawiali Prusy w spokoju. W 1701 roku Prusy osiągnęły rangę królestwa. Człowiek, który uczynił z nich mocarstwo, urodził się w 1712 roku, a w 1740 roku wstąpił na tron jako Fryderyk II. O jego sławie świadczy nadany mu przydomek Fryderyk Wielki. W latach młodzieńczych nawiązał kontakt z jednym z czołowych myślicieli epoki, Wolterem, genialnym, ale przy tym cynicznym człowiekiem, którego idee, jako zbyt rewolucyjne, uznawano za niebezpieczne. Z tego powodu Wolter nie zagrzał długo miejsca na dworze Ludwika XV. Spotkanie filozofa i księcia miało zaowocować swoistą więzią, która połączyła ich obu na zawsze i w której miłość mieszała się z nienawiścią. Zdarzało się, że nie zamieniali ze sobą nawet jednego słowa przez tydzień, mimo iż w pałacu poczdamskim zajmowali sąsiadujące ze sobą pokoje. Wolter kształtował umysł aroganckiego księcia i rozbudzał w nim myślenie polityczne. Prusy rzeczywiście nie miały w sobie nic z wielkości Francji, ale już niebawem Fryderykowi przyświecał tylko jeden cel — uczynić z Prus mocarstwo światowe. Wyjątkowa okazja ku temu nadarzyła się już wkrótce, a była nią nagła śmierć cesarza rzymsko-niemieckiego Karola VI z dynastii Habsburgów. Cesarz nie pozostawił męskiego potomka, tak więc dzięki uchwalonej wcześniej tzw. sankcji pragmatycznej na tron wstępowała jego najstarsza córka. Maria Teresa miała zapisać się w historii jako jedna z największych w rodzie Habsburgów osobistości panujących. Na arenie europejskiej, tętniącej waśniami religijnymi, ujawniła ona głęboką mądrość, a w sprawach polityki wewnętrznej co najmniej dorównywała swemu pruskiemu rywalowi. Władczyni na austriackim tronie okazała się dla Fryderyka trudnym orzechem do zgryzienia. Król pruski był wytrawnym politykiem, doskonale rozumiał, że nie może prowadzić wojny na dwa fronty i musi zabezpieczyć własne flanki. Podjął więc rokowania z królem Francji, Ludwikiem XV, a jego metresie, Madame Bombadour, zaoferował księstwo Noenburg. Ludwik XV zaakceptował tę ofertę, zgodnie z radami swoich ministrów oraz samej metresy. Poprosił jednak Fryderyka o złożenie własnoręcznego podpisu na akcie nadania ziemi. Król pruski wzdragał się przed napisaniem własnego imienia na dokumencie przeznaczonym dla nierządnicy. W rzeczywistości obawiał się napiętnowania przez innych książąt niemieckich, jako zdrajcy obdarowującego ziemię głównego wroga Niemiec. Tego było już dla Madame Pompadour za wiele. Urażona nakłoniła Ludwika XV do wszczęcia wojny z Prusami. W 1757 roku Fryderyk znalazł się w niekorzystnym położeniu. Maria Teresa sprytnie przycisnęła go do muru zawierając sojusz z starycą Elżbietą Piotrowną. Wojsko rosyjskie wtargnęło na terytorium Prus z jednej strony, podczas gdy oddziały szwedzkie i francuskie grabiły inne ziemie Fryderyka — brunszwiki i Hannover. Z południa natomiast zbliżała się do Śląska potężna armia austriacka. Reakcja Fryderyka świadczyła o tym, że zwątpił on we własne siły. W każdym razie ogłosił publicznie, że ma tylko jedno życzenie. Zginąć z mieczem w dłoni. Los zadecydował jednak inaczej. Po nieroztropnym manewrze Francuzów armia Frederyka odniosła 5 listopada 1757 roku pod Rozbach zwycięstwo i podniesiona w ten sposób na duchu skierowała się na południe przeciw 60-tysięcznej armii austriackiej, która zajęła świetną pozycję obronną. Jednak w przeciwieństwie do jednorodnych pułków Fryderyka, wojska austriackie składało się z mieszanych, różnojęzycznych oddziałów o dość wątpliwej wiarygodności. Byli wśród nich Wirtemberczycy, skłaniający się bardziej ku pruskiemu protestantyzmowi niż austriackiemu katolicyzmowi, a nawet Bawarczycy, tradycyjni, przeciwnicy Austrii. 40. tysięczna armia Fryderyka składała się natomiast z samych Prusaków i ten fakt okazał się niewątpliwym atutem króla pruskiego. Zresztą jego żołnierze byli lepiej uzbrojeni. Decydującym czynnikiem był jednak format woza, a naprzeciw doskonałego pod względem znajomości sztuki wojennej Fryderyka na czele Austriaków stanął niekompetentny Karol Lotaryński. W przeddzień bitwy pod Lutynią Fryderyk oznajmił swoim oficerom, że mają tylko jeden wybór — wygrać albo umrzeć z honorem za Prusy. By dodać im ducha, zadał słynne pytanie. — Cóż to? Chcielibyście, psy, żyć wiecznie? Nazajutrz Austriacy popełnili, podobnie jak przedtem Francuzi, poważny błąd, opuścili bowiem swoje dotychczasowe doskonałe pozycje obronne. Bitwa pod Lutynią rozpoczęła się o świcie 5 grudnia 1757 roku i miała się okazać arcydziełem strategicznym Fryderyka, który wstrzymał lewe skrzydło swoich wojsk, zaatakował w szyku ukośnym i pokonał przeciwnika. Obie strony odnotowały dość wysokie straty, ale zwycięstwo dało Fryderykowi niezbędną chwilę wytchnienia. Austriacy pokonani, lecz nie rozbici, musieli oddać Śląsk i Fryderyk spodziewał się wynegocjować podczas rokowań z cesarzową korzystne warunki rozejmu. Jednak wojna toczyła się dalej jeszcze pięć długich lat. Po jednej bitwie następowała druga, na przykład pod Sarbinowem Zondorf, pod Hochkirch, żadna z nich jednak nie przychylała zdecydowanie szali. Aż nadszedł 12 sierpnia 1759 roku, kiedy to obie armie starły się ze sobą pod Kunowicami, Kunersdorf. Austriacy znaleźli w osobie generała Laudona nowego stratega, który zdołał zadać działom Fryderyka tak dotkliwe ciosy, że Prusacy porzucili broń i w popłochu uciekli na drugą stronę Odry. Wyglądało na to, że dla Fryderyka wojna dobiegła końca ale i tym razem przyszedł mu z pomocą cud domu brandenburskiego. Pomiędzy Rosjanami i Austriakami doszło do różnicy zdań. W końcu zwycięzcy zrezygnowali z zajęcia niebronionej przez Prusaków drogi i wkroczenia do Berlina. Atak zimy przerwał działania wojenne. W następnym roku zmarła caryca Elżbieta i koalicja austriacko-rosyjska przestała istnieć. W lutym 1763 roku podpisano traktat pokojowy, który oddawał Śląsk Prusom. Niebawem Fryderykowi przypadła w udziale następna zdobycz terytorialna, mimo iż nie oddał w tym celu nawet jednego strzału. Zawarł natomiast sojusz z dotychczasowymi wrogami i w 1772 roku Prusy, Austria i Rosja wspólnie dokonały pierwszego rozbioru Polski. Następnie Prusy zwróciły się ponownie przeciw Austrii i w toku wojny o sukcesję bawarską umocniły swoje wpływy oraz dokonały aneksji księstw Ansbach i Bayreuth. W 1780 roku zmarła Maria Teresa. Natomiast jej syn, Józef II, nie dorównywał Fryderykowi jako przeciwnik. Absorbowały go głównie problemy wewnętrzne imperium. Znajdował się pod wpływem idei Rousseau, a szlachta austriacka uważała go za zaprzysiężonego rewolucjonistę. Taka opinia była plusom na rękę. Aby postawić tamę zapędą ekspansjonistycznym Habsburgów, niemieccy książęta utworzyli Ligę Książęcą, zgodnie z iście makiawelicznym projektem autorstwa samego Fryderyka. Projekt ten stał się zresztą jego testamentem politycznym. Wydarzenia następowały teraz szybko, a po rewolucji francuskiej przyszedł Napoleon. Książę Pląszwiku przegrał pod Walmi, a Prusy uznały za niezbędne zawarcie paktu obronnego z Austrią, aby powstrzymać ambitnego korsykańskiego parweniusza. Odbyło się wiele bitew. Zniszczenie floty francuskiej u przylądka Trafalgar przypieczętowało przegraną Napoleona na morzu, jednak na lądzie ten wojskowy geniusz panował niepodzielnie. Dnia 2 grudnia 1805 roku pokonał w bitwie pod małą czeską miejscowością Austerlitz, Sławków, połączone siły Austrii i Rosji. Samolubny, słaby pod względem moralnym władca pruski Fryderyk Wilhelm III nie wywiązał się ze swego zobowiązania i nie pośpieszył na pomoc sojusznikom. Zapłacił za to wysoką cenę, kiedy Napoleon zwrócił się na północ. Po rozbiciu trzeciej Koalicji, która jeszcze przed Austerlitz obejmowała Prusy, Rosję i Austrię, Fryderyk Wilhelm III popełnił militarne samobójstwo, stając naprzeciw armii Napoleona samodzielnie. W październiku 1806 roku potomek Fryderyka Wielkiego stoczył z Francuzami bitwę pod Jeną, gdzie Napoleon zadał Prusom druzgoczącą klęskę. Tego samego dnia główne siły pruskie starły się w pobliskim Auerstedt z korpusem marszałka Adawo. Już na początku bitwy poległ książe Brunszwiku, a król pruski nie odważył się przejąć dowodzenia nad samym wojskiem. Prusacy, jakkolwiek posiadali znaczną przewagę liczebną, uciekli w popłochu na łeb na szyję. Teraz, po pokonaniu Austriaków, Rosjan i Prus, Napoleonowi pozostał już tylko jeden przeciwnik. Nieustępliwa Wielka Brytania W stolicy Prus, dokąd wkroczył triumfalnie jako zwycięzca, ogłosił dekret wprowadzający blokadę kontynentalną skierowaną przeciw Wyspom Brytyjskim. Rok 1812 przyniósł Marsz Wielkiej Armii Napoleońskiej przez terytorium Prus na Moskwę. Po tragicznym dla Francuzów odwrocie, wymuszonym przez niezwykle surową rosyjską zimę, Napoleon stoczył decydującą dla swojego losu bitwę pod Lipskiem, która zyskała sobie miano Bitwy Narodów. Od 16 do 19 października 1813 roku wojska koalicji austriackie, rosyjskie oraz nowo formowane pruskie pod dowództwem starego marszałka Blichera odcinały Francuzom odwrót przez Łabę. Po raz pierwszy Napoleon poniósł dotkliwą klęskę. Na czele 80 tysięcy żołnierzy, tyle tylko pozostało z jego 600 tysięcznej wielkiej armii, uciekł na drugi brzeg Renu, a w 1814 roku musiał podpisać akt abdykacji. Tym samym dobiegł końca okres wojen napoleońskich. Bitwa pod Waterloo jedynie przypieczętowała fakty stworzone dwa lata wcześniej pod Lipskiem. Kongres wiedeński jedynie w nieznacznym stopniu przyczynił się do zmiany układu sił pomiędzy Prusami i Austrią. Rywalizacja między tymi mocarstwami o hegemonię w Niemczech nie straciła na dynamice. Sytuacja musiała się zmienić. Po epoce napoleońskiej Prusy utworzyły niemiecki związek celny, w skład którego wchodziła większość suwerennych państw członkowskich Związku Niemieckiego pod przewodnictwem króla pruskiego. Książę Metternich, czołowy polityk tego okresu, usiłował ostrzec swojego austriackiego monarchę przed zamiarami Prus i związanym z tym niebezpieczeństwem dla państwa habsburskiego. Jednak cesarz miał wzrok skierowany na kraje naddunajskie. W innych sprawach nie potrafił się zdobyć na podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Zamiast tego zgodził się przystąpić do forsowanego przez Rosję świętego Przymierza, sojuszu Rosji, Austrii i Prus. Metternich określił ten układ mianem głośno brzmiące nic. Następne 30 lat koronowane głowy Europy spędziły na tłumieniu powstań w rozmaitych zakątkach kontynentu. Królowa Wiktoria wstąpiła na tron, Wielka Brytania panowała na morzach i powiększała swoje imperium kolonialne. Francja poświęciła się rozwojowi swojego potencjału wojskowego. Austria gasiła pożogi wzniecane przez powstańców we Włoszech i na Węgrzech. A co robiły Prusy? Nic. W konflikcie wywnikłym wokół sprawy księstwa Hesji Prusy bez walki poddały się Austrii 1850. Była to gorzka nauczka, ale nowy król pruski Wilhelm I wziął ją sobie głęboko do serca. Podczas koronacji w 1861 roku Zapowiedział jaka będzie linia jego polityki. Armia pruska będzie odtąd narodem pruskim pod bronią. Dla osiągnięcia tego celu powołał w 1862 roku Otona von Bismarcka na stanowisko premiera rządu. W 1865 roku Bismarck uzyskał tytuł hrabiego, a w 1871 księcia a na mocy konstytucji z 1871 roku został kanclerzem Rzeszy. Zdolnego młodego oficera sztabowego, von Moltkego, od 1870 roku Hrabiego, skierowano do pracy w Sztabie Generalnym 1858-1888. Jako jego szef uczynił z tej instytucji ważny ośrodek decyzyjny armii. Von Moltke udoskonalił swoją strategię podczas udanego ataku na Danię w 1864 roku. Bismarck wiedział, że dokonana przez niego aneksja Szezwiku-Holsztynu doprowadzi z pewnością do wojny z Austrią. Jego plan się powiódł. Istniały dwa warunki powodzenia. Po pierwsze, zgodnie ze strategią walki wyłącznie na jednym froncie, należało wykluczyć Francję z wojny z Austrią. Po drugie... Należało pokonać Austrię w wojnie błyskawicznej, nie upokarzając przy tym Habsburga, a armię austriacką pozostawić w tak dobrej kondycji, aby mogła stanowić przeciwwagę Francji w od dawna planowanej wojnie. Dnia 3 lipca 1866 roku doszło pod Sadową, Königratz, do krwawych zmagań pomiędzy 500 tysiącami żołnierzy. W doskonale przeprowadzonym manewrze skrzydlającym dwie armie pruskie dokonały natarcia na pozycje austriackie i szczęście im dopisało. Wskutek mylnego odtrąbienia sygnałów główny trzon wojsk pruskich, następcy tronu zbyt późno poderwał się do ataku, ale właśnie ta nieprzewidziana zwłoka okazała się korzystna dla wyniku bitwy, gdyż dwaj dowódcy Austriaccy zmyleni bez ruchem Prusaków, opuścili wraz ze swoimi oddziałami wyznaczone dla nich pozycje obronne. wytworzoną w ten sposób lukę pośrodku pierwszej linii, wdarły się oczywiście oddziały pruskie. Obie strony poniosły wysokie straty, łącznie 65 tysięcy żołnierzy. Jako dobry przykład na potwierdzenie słów, wojna to zbyt poważna sprawa, ale można ją pozostawiać generałom. Może posłużyć postawa generała von Moltkego, który krytykował ostro swoich oficerów za to, że nie dość energicznie ścigali pokonanego przeciwnika. Ale taki wynik bitwy radował z kolei Bismarcka, sprytnego polityka, gdyż wszystko odpowiadało jego intencjom. Armia austriacka nie została unicestwiona, nie upokorzono też cesarza. Wielkim przegranym podsadową nie była Austria, lecz francuski cesarz Napoleon III, nieprzygotowany na tak szybkie zwycięstwo armii pruskiej. Po tej bitwie jeden z książąt pruskich powiedział do Bismarka: Ekscelencjo, dziś jest pan triumfatorem, ale gdyby bitwa potoczyła się inaczej, byłby pan teraz jedynie kolejnym przypisem w podręczniku historii. Bismarck odparł słowami Wellingtona. Tak, mało brakowało. Gdyby w 1866 roku Prusy przegrały Podsadową, ich żołnierze nie deptaliby potem ziem w Europie i na świecie, maszerując ku I i II wojnie światowej. Bismarck miał przed oczyma jeden główny cel. Zjednoczenie wszystkich księstw niemieckich pod Żelazną Egidą Prus. Natomiast Francja robiła wszystko, by do tego nie dopuścić. Pruska iglicówka wykazała swą wyższość nad austriacką strzelbą nabijaną od lufy. Francja wprowadzała do swojego uzbrojenia udoskonalony model pruskiego karabinu, a także całkowicie nową broń, która miała odmienić przebieg przyszłych zmagań wojennych, czyli karabin maszynowy. Ale szczęście nie opuściło Prusaków, gdyż kiedy doszło do wojny, Francuzi nie użyli swojej najlepszej broni. W 1870 roku oba kraje dryfowały ku wojnie, do której Bismarck sprytnie prowokował. Jego plan zdał egzamin. Kiedy oddziały pruskie wtargnęły do Francji, Austria pozostała neutralnym obserwatorem. Armia francuska wpadła w zasadzkę. Prusacy okrążyli ją pod Sedanem, a potem rozpoczęli jej ostrzał z rozmieszczonych na okolicznych wzgórzach nowoczesnych dział Krupa, dopóki cesarz francuski nie wywiesił białej flagi. Generał Rill został wysłany z zapieczętowaną kopertą do Wilhelma. Było to pismo od Napoleona III. Ponieważ nie było mi dane umrzeć pośród moich oddziałów, nie pozostaje mi nic innego, jak przekazać swój miecz w ręce waszej cesarskiej wysokości. Napoleon III Sedan, 1 września 1870 roku. Po rozmowach przeprowadzonych przez generała francuskiego de Wimphena i pruskiego króla, Francuzi wyrazili zgodę na bezwarunkową kapitulację. Ten fakt miał odegrać w przyszłości wielką rolę. Bezprzykładne było błyskawiczne tempo, w jakim oddziały pruskie pokonały jedną z najsilniejszych armii europejskich, a łatwość, z jaką odniesiono to zwycięstwo, miała dalekosiężne skutki gdyż utwierdziło ono naczelne dowództwo pruskie w błędnym przekonaniu, że Francja jest słaba i tak samo szybko padnie na kolana w następnej wojnie. Jednakże rok 1914 różnił się od roku 1871. W każdym razie Paryż od czasów Ludwika XIV, polityczne centrum Europy, musiał odstąpić swoją czołową pozycję Berlinowi, a język niemiecki zawitał na dwory naszego kontynentu. Le gouverne par lui mem. Oto trafny napis w galerii lustrzanej Wersalu, gdzie 18 stycznia 1871 roku żelazny kanclerz Otto von Bismarck obwołał króla pruskiego cesarzem niemieckim jako Wilhelma I. Proklamacja cesarska była pod względem dyplomatycznym wyjątkowo niemądrym posunięciem o dramatycznych skutkach. Francja ogłosiła się republiką, a Francuzi rozwijali w sobie rządzę rewanżu. Przypadki w rodzaju tzw. sprawy Dreyfusa kojarzono natychmiast z Berlinem. W innych krajach europejskich, powiązanych ze sobą poprzez koligacje małżeńskie władców, Nadal zajmowano się poszerzaniem posiadłości kolonialnych w Afryce i Azji. Rozpoczęła się rywalizacja w dziedzinie handlu i Wielka Brytania poczuła się tym zagrożona. Kulminację swojej potęgi gospodarczej Wielka Brytania osiągnęła przed rokiem 1880, kiedy siła Rzeszy Niemieckiej w sektorze przemysłowym zaczęła oddziaływać na politykę kontynentalną. Dla ochrony własnej produkcji Anglia uchwaliła w 1887 roku tak tzw. Merchandise Marks Act, który głosił Jest wskazane, aby dla określenia kraju producenta niemieckie towary, na których widnieje nazwa lub znak towarowy angielskiej fabryki, zostały zaopatrzone w dopisek Made in Germany, ale niemiecka jakość zdawała egzamin. Dnia 15 lipca 1888 roku Niemcy otrzymały nowego cesarza. Wilhelm II, urodzony w 1859 roku, był ukochanym wnukiem królowej Wiktorii. Tuż po jego urodzeniu matka, angielska księżniczka Wiktoria, napisała do brytyjskiej monarchini. Twój wnuk Wilhelm jest bardzo żywym dzieckiem, skorym do wszelkiego rodzaju swawoli. Rzeczywiście taki był. Po śmierci jego dziadka, cesarza Wilhelma I, oraz po 99 dniach panowania ojca jako Fryderyka III, jemu właśnie przypadł w udziale smutny zaszczyt bycia ostatnim władcą z dynastii Hohenzollernów. Jako Wilhelm II był monarchą z nadmiernie rozwiniętym ego, łasem na pochlebstwa, ociężałym autokratą znacznie przeceniającym swój poziom intelektualny. Władcą, którego ambicja przekraczała intuicję polityczną, człowiekiem bez poczucia humoru, domagającym się ślepego posłuszeństwa. Cierpiał z powodu defektu fizycznego, kalekiego ramienia, które starał się maskować długimi rękawami lub szynelem wojskowym. Jedną z jego pierwszych decyzji było odesłanie na spoczynek architekta Imperium Hohenzollernów, księcia Ottona von Bismarka. Ten krok okazał się brzemiennym w skutki błędem, nieprzemyślanym posunięciem, które odsunęło w cień jedynego człowieka, mogącego rozbrajać bomby polityczne. Bismarck zawsze starał się zapobiec zawarciu przymierza francusko-rosyjskiego. Widoczny u Wilhelma II brak taktu dyplomatycznego zirytował obu jego sąsiadów do tego stopnia, że zdecydowali się na zawarcie paktu obronnego. 1893 Ów tajny układ zjednoczył dwóch najbardziej zaciekłych wrogów Prus w Europie. Prusy znalazły się w kleszczach i stało się jasne, że może dojść do wojny, jeśli nie zostaną przedsięwzięte środki zaradcze. Tymczasem Prusy nie podjęły żadnych kroków. Również następne posunięcie cesarza okazało się zgubne. Dla ochrony swoich morskich szlaków handlowych każde mocarstwo kolonialne potrzebowało silnej floty wojennej. Ta sytuacja doprowadziła do wyścigu zbrojeń. Wielka Brytania śledziła pruskie ambicje kolonialne z niezadowoleniem, nie mogła jednak powstrzymać cesarza. Kiedy Anglicy zwodowali opancerzony okręt Dreadnought, pierwowzór pierwszych pancerników, zwanych Dreadnoughtami, Prusy odpowiedziały krążownikami Scharnhorst i Gneisechnau. Niebezpieczeństwo zbliżyło do siebie tradycyjnych wrogów, Francję i Wielką Brytanię, a w 1904 roku oba kraje zawarły układ znany pod nazwą Entente Cordial. Po kręsce wojnie z Japonią w 1905 roku Rosja przeżyła rewolucję. Niemcy próbowały na tym skorzystać ale układ Entente Cordial zdał swój pierwszy egzamin. Brytyjska flota wypłynęła na pełne morze i na międzynarodowej konferencji Valtesiras w 1906 roku Niemcy poniosły upokarzającą porażkę dyplomatyczną. W następnym roku Wielka Brytania zawarła umowę handlową z Rosją. Istniejący już pakt obronny między Francją i Rosją w połączeniu z układem brytyjsko-francuskim Przekształcił się w trójporozumienie Triple Entente. Niemcy zorientowały się nagle, że są w okrążeniu. Wilhelm nie chciał potraktować poważnie zagrożenia, na które ośmielił się zwrócić mu uwagę jego minister spraw zagranicznych, hrabia von Bulow. Cesarz nie dopuszczał w ogóle myśli, że jego kuzyn, Niki, car Rosji, mógłby go opuścić. — Francja? Tak, to możliwe, ale król Wielkiej Brytanii? Nie. Skąd, że znowu? Przecież to jego wuj. Mimo wszystko uznał w końcu, że sytuacja wymaga podjęcia kroków zaradczych, ale znowu postąpił na opak, nie tak, jak należało. Zamiast poszukać drogi dyplomatycznej, zaczął grozić wojną. Odpowiedzią Prus na Triple Entente był pakt Niemcy-Austro-Węgry-Włochy. Oś dość ryzykowna i zawodna, co okazało się aż nadto dobitnie, kiedy Włochy działając w myśl zasady sakroegoizmu, uświęcony egoizm, zasada ogłoszona przez premiera rządu włoskiego Salandrę w październiku 1914 roku, przeszły w 1915 roku na stronę przeciwnika. Sytuacja między państwami Osi a resztą kontynentu i Wielką Brytanią, która nadal panowała na morzach, ale czuła się coraz bardziej zagrożona przez rosnącą potęgę floty niemieckiej, Stawała się bardzo napięta. Po jednym kryzysie następował drugi. Decydujący okazał się moment, kiedy chwiejące się już monarchie austriacka i rosyjska wszczęły spór w sprawie podziału Polski i Bałkanów. Kiedy w 1908 roku Austria zaanektowała okupowane już przez siebie od 1878 roku Bośnię i Hercegowinę, prowincje uznawane przez Rosję za swój protektorat... Był to ląd, który musiał doprowadzić do wybuchu wojny. Jednak i w tym wypadku wszystko uregulowałaby mądra dyplomacja, gdyby nie problemy władców, które naznaczyły początek XX stulecia. Cesarstwem austro-węgierskim rządził sędziwy monarcha. Rosją wstrząsały bunty i skrytobójcze morderstwa. Francja była republiką ze stale zmieniającymi się prezydentami a Wielka Brytania miała króla, który bawił stale ze swoją kochanką w Monte Carlo. Rządzenie krajem pozostawiając swoim ministrom. Najbardziej widocznym w Europie władcą był niewątpliwie cesarz Wilhelm II, człowiek opętany przekonaniem, że godność królewska pochodzi od Boga. Jego wszechobecność osiągnęła punkt kulminacyjny w 1913 roku, podczas uroczystości 25-lecia jego władzy, które odbywały się ze szczególną pompą, aby unaocznić licznym dostojnym gościom bezprzykładną pozycję Niemiec w świecie przemysłu i ich potęgę militarną. Wilhelm II nie rozumiał, że ta demonstracja siły wywołuje u innych koronowanych głów jedynie irytację z powodu wybujałych ambicji cesarza bezwzględnego monarchy rządnego publicznego poklasku. Niepokój Wielkiej Brytanii, spowodowany militaryzacją Prus, zwłaszcza rozbudową niemieckiej marynarki wojennej, doprowadził do rozgoryczenia, potęgowanego dodatkowo przez przechwałki Wilhelma, który wykazywał duży talent do rozniecania zawiści między państwami. Przed nastaniem XX stulecia Cesarz otwarcie mieszał się do polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii, udzielając wsparcia buntującym się przeciw ekspansji brytyjskiej w Afryce Południowej burom pod wodzą Paulusa Krügera. Kolejnym błędem cesarza było okazanie zadowolenia ze zwycięstwa Japonii w wojnie z Rosją. Oczywiście pozostawał on, jak również wielu innych, pod wrażeniem militarnego wyczynu Japonii, ale Tokio znajdowało się przecież daleko, a Sankt Petersburg znacznie bliżej. W 1908 roku Wielka Brytania zaproponowała redukcję liczby budowanych okrętów wojennych jako krok w kierunku utrwalenia pokoju światowego. Cesarz nie skrywał oburzenia. Nie ugnę się przed zawoalowanymi groźbami. Niemcy będą posiadały najpotężniejszą flotę na świecie, czy to się Anglii podoba, czy nie. A potem oświadczył już bez ogródek. Jeśli chcą mieć wojnę, mogą ją mieć. Nie damy się upokorzyć. Zdradzając swoje zamiary dotyczące rozbudowy potężnej floty wojennej o dużej sile ognia, z którą mogła się równać tylko wielka flota brytyjska, cesarz musiał doprowadzić do konfliktu z zasobnymi w surowce bogatymi Stanami Zjednoczonymi. To właśnie był czynnik który cesarz niemiecki zaniedbał lub na który nikt nie ośmielił się zwrócić mu uwagi. Groźba budowy potężnej floty niemieckiej miała swoje reperkusje polityczne. W 1913 roku prezydent Francji, Poincaré przybył z oficjalną wizytą do Londynu. W Portsmouth gospodarze zorganizowali dla niego pokaz zakotwiczonej tam brytyjskiej floty wojennej, która zrobiła na gościu olbrzymie wrażenie. Prasa brytyjska chwaliła zbliżenie brytyjsko-francuskie, ale Wilhelm zignorował również i ten znak. Wokół cesarza nie było nikogo, kto zwróciłby mu uwagę, że sedno militarnego problemu, jaki stanowi dla nim jest Triple Entente, leży w ich położeniu geograficznym, między Rosją na wschodzie i Francją na zachodzie oraz w blokowaniu przez Wielką Brytanię dostępu Niemiec do Otwartego Morza. Okrążenie następowało stopniowo, ale teraz stało się już faktem, a od chwili zdymisjonowania żelaznego kanclerza przez niewdzięcznego cesarza nikt nie podjął stosownych kroków, aby zapobiec takiemu rozwojowi wydarzeń. Strategia opracowana przez Naczelne Dowództwo Pruskie pod dowództwem hrabiego Alfreda von Schlieffena na wypadek wojny na dwa fronty przewidywała tylko szybką ofensywę w kierunku zachodnim w celu zaatakowania lewej flanki Francuzów. Słynny tak zwany Plan 17, macie wzmocnić prawą flankę, musiał być zrealizowany jednym potężnym uderzeniem i doprowadzić w ciągu kilku tygodni do zwycięstwa nad Francją. Projekt był dobry pod względem militarnym, ale pod względem politycznym bardzo nieroztropny. Aby osiągnąć wyznaczony cel, oddziały niemieckie musiały przejść przez bezbronną Belgię, której bezpieczeństwo i neutralność gwarantowała potężna Wielka Brytania. Jak widać, państwa europejskie kroczyły po dobrze oznakowanej drodze wiodącej ku wojnie. Nowy szef niemieckiego sztabu generalnego był kuzynem słynnego Moltkego z podsadowej i sedanu. Podobnie jak cesarz, również młody hrabia stanowił zaledwie bladą kopię swojego poprzednika i nie potrafił zastąpić istniejącego już planu działania własnym, dostosowanym do zmienionej sytuacji. Interesował go tylko jeden kierunek marszu — na Francję. Zamiast jednak trzymać się pierwotnego planu Schliffena, który dawał Niemcom szansę na szybkie pokonanie Francuzów, Wprowadził do niego pewne zmiany, które tylko osłabiły całą strategię. Zabójstwo austriackiego następcy tronu dało jego stronnictwu Jastrzębi, dążącemu do wojny, okazję do przetestowania wartości bojowej wojska. Owego przełomowego, sierpniowego dnia, kiedy cesarz uświadomił sobie poniewczasie, jak straszne konsekwencje może mieć inwazja Belgii, Moltke odparł. Wasza cesarska wysokość... Armia niemiecka już przekroczyła ren. I od tej pory Europa pogrążyła się w mroku. Sierpień 1914 roku. Narody europejskie wyruszyły ku zagładzie. W celu obrony swojej ojczyzny wszyscy chwytali za broń. Niemcy, Rosjanie, Austriacy, Francuzi, Brytyjczycy, Serbowie i Turcy. Zaślepiony początkowymi sukcesami swoich armii, szybkim wypadem w głąb Francji i zwycięstwem nad Rosjanami w bitwie pod Tannenbergiem, Stenberg, cesarz zapomniał o radzie wielkiego polityka, który tak wiernie służył jego poprzednikowi. Polityka Bismarcka opierała się zawsze na dwóch zasadach. Po pierwsze, nigdy nie prowadź wojny na dwóch frontach. Po drugie, walcz tak aby szybko odnieść częściowe zwycięstwo, a potem zaproponuj honorowy pokój, nie niszcząc doszczętnie przeciwnika. Celem Bismarka było stworzenie Rzeszy Niemieckiej, nie zaś jej zagłada. W 1914 roku doradcy cesarza Wilhelma nie odważyli się przeciwstawić swojemu władcy, pozwalając, by brnął dalej, pogrążając w nieszczęściu własny kraj. Motyw jego postępowania był jasny — Cesarz chciał podbić świat. Dla Prus cena takiej polityki okazała się za wysoka. Po wystąpieniu przeciw całemu światu naród niemiecki stał się niewolnikiem wojny, która przyniosła mu zgubę. Jak wszyscy Hohenzollernowie, Wilhelm II cierpiał na maniem wielkości, obsesję, której Wilhelm I dał wyraz w galerii lustrzanej w Wersalu. Niemcy są wielkie, a ich cesarz jest największym z wielkich. Aby tego dowieść, musiał przewyższyć swojego poprzednika. Wykazać się spektakularnymi zdobyczami terytorialnymi, podbojem Francji, stworzeniem Rzeszy Teutońskiej, rozciągające się od Pirenejów po Jeziora Mazurskie, dorównaniem wielkością takim postaciom historycznym jak Cezar lub Karol Wielki, jednym słowem stać się Wilhelmem Wielkim. Swoją historyczną misją był opętany do tego stopnia, że zapomniał o przezorności. Pragnął przewyższyć Fryderyka Wielkiego, ale zapomniał przy tym, że tamten jako mądry polityk nigdy nie walczył z dwoma wrogami naraz. Tymczasem Niemcom walczącym we Francji wyrośli dodatkowo dwaj inni potężni przeciwnicy — carska Rosja oraz panująca nad morzami Wielka Brytania. W ten sposób... Powstał zgubny dla Niemiec koszmar wojny na dwa fronty – zachodni i wschodni, a nawet na trzy fronty, nie można bowiem zapominać o morzu. Kraje europejskie przystępowały do wojny świadome dużych i nieuniknionych strat. Dotyczyło to zwłaszcza Prus, których strategia polegała na walce niosącej zagładę. Dlatego młodzi ludzie szli na front ze świadomością, że mają nie tylko walczyć za ojczyznę, ale i umierać za nią. Był to początek nowej ery. Ery najwyższego poświęcenia, o czym pisano i mówiono na każdym kroku. Na początku ofensywy armie cesarza parły szybko na Paryż, ale w listopadzie 1914 roku pruska maszyna wojenna, chociaż tak dobrze naoliwiona, utknęła nad Marną, w miejscu, skąd widać już było wieże katedry Notre Dame. Odwrót z marny grzebał wszelkie nadzieje na szybkie zwycięstwo w wojnie rozpoczętej przez niemiecki sztab generalny z dużą pewnością siebie. Zamiast spodziewanego błyskawicznego zwycięstwa doszło do zaciętej wojny pozycyjnej, trochę chaotycznej i nieprzynoszącej rozstrzygnięcia, lecz z przeraźliwie wysokimi stratami po obu stronach. Oto, co pozostało z planowanej wojny zaczepnej. Winston Churchill określił tę fazę w następujący sposób. W konfrontacji z tym całkowitym skostnieniem sztuka wojenna oniemiała. Następna faza przypominała średniowieczne metody oblężnicze. Katapulty wystrzeliwały beczki wypełnione materiałem wybuchowym, a żołnierze stali zanurzeni po paz w wodzie i błocie. Ten pad mogła rozwiązać tylko jakaś nowa broń. Należało zmodyfikować strategię, wprowadzić do niej nową taktykę, a to wymagało mobilizacji całego przemysłu i społeczeństwa oraz dokonania zmian w sferze politycznej i militarnej. Cesarz Wilhelm utworzył radę koronną, wynaleziono też nowy rodzaj broni – ubot, czyli okręt podwodny. Na początku 1915 roku Niemcy miały 28 ubotów, z których 20 – można było użyć przeciw Anglikom. Ponieważ jedna trzecia stała na ogół na redzie i tyle samo znajdowało się w drodze na wody przeciwnika, albo powracało w celu nabrania paliwa lub torped, w praktyce dowództwo floty niemieckiej dysponowało stale co najwyżej siedmioma ubotami gotowymi do akcji. Z takimi siłami Niemcy rozpoczęły nieograniczoną wojnę morską z zamiarem pokonania Anglii głodem poprzez blokadę jej portów. Bismarck dostrzegłby niedorzeczność takiego planu, ale nie Wilhelm II. Hans Delbrich, krytyk w cywilu i wspaniały stratek, zatrudniony w sztabie generalnym, usiłował ostrzec cesarza. Po porażce nad Marną uzmysłowił sobie, jak duże znaczenie zyskał polityczny aspekt wojny. Był też zdania, że strategia Niemiec winna zmierzać ku rozbiciu nieprzyjacielskiego przymierza i, co za tym idzie, izolowaniu Wielkiej Brytanii oraz Francji. Należy się również wstrzymać od wszelkich kroków, które mogłyby skłonić mocarstwa do ponownego zawierania sojuszy. Delbrick prorokował też, że udział ubotów w wojnie wywoła interwencję Stanów Zjednoczonych. Pojęcie nieograniczona w odniesieniu do wojny morskiej... Zrodziło problem związany z międzynarodowym prawem morskim. Uboty nie mogły się wydłużać na powierzchnię, jak normalne okręty wojenne zatrzymywać lub przeszukiwać statki handlowe. Mogły jedynie atakować torpedami i zatapiać statki dostrzeżone przez peryskop. I to właśnie doprowadziło do konfliktu z państwami neutralnymi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Politycy w Berlinie ostrzegali cesarza przed poważnymi skutkami i ryzykiem politycznym ogłaszania takiej nieograniczonej wojny morskiej. Wysłanie kilku ubotów nie wpłynie przecież znacząco na wynik wojny, natomiast zatopienie statku pod banderą amerykańską niewątpliwie wciągnie do wojny Stany Zjednoczone, tę niekwestionowaną potęgę gospodarczą i militarną. Prowokacyjne wprowadzenie ubotów do akcji stanowiło punkt zwrotny w wojnie. Udział ubotów w jej działaniach w 1915 roku był gorzej niż zbrodnią, był błędem, żeby posłużyć się słowami Talleyranda. Premier rządu brytyjskiego Lloyd George powiedział Największy błąd Niemiec w całej wojnie polegał na wywołaniu konfliktu z Ameryką. Nazwałbym to, mówiąc oględnie, Lekkomyślnym posunięciem, a bardziej dosadnie, niezrozumiałą głupotą. Dnia 7 maja 1915 roku dostrzeżono przez peryskop Ubota krążącego w wodach Morza Irlandzkiego w odległości zaledwie 15 kilometrów od wybrzeży Irlandii. Duży okręt z czterema kominami. Na rozkaz kapitana otwarto przed nią wyrzutnie i wystrzelono torpedę która trafiła Wielki Transatlantyk poniżej linii wodnej. Lusitania, transportująca w ładownia skrzynie z amunicją dla wojsk brytyjskich, a na pokładzie kilkuset pasażerów, obywateli Stanów Zjednoczonych, poszła na dno. Ten wrogi akt wywołał gwałtowne komentarze w prasie amerykańskiej. Gazety zapomniały jednak wspomnieć, że Lusitania płynęła właściwie pod flagą brytyjską i że dowództwo marynarki niemieckiej respektowało ustalony tor wodny dla parowców zarejestrowanych w Ameryce. Pozostaje zresztą otwarte pytanie, dlaczego Winston Churchill, pierwszy lord admiralicji brytyjskiej, nie zarządził zmiany kursu Lusitanii, skoro wiedział o trzech krążących na tych wodach u botach? Wręcz przeciwnie, jeśli wierzyć opublikowanym po latach tajnym protokołom, Churchill kazał skierować transatlantyk wprost przed niemiecką łódź podwodną. Dla rządu brytyjskiego, znajdującego się w trudnej sytuacji ze względu na los własnych oddziałów we Flandrii, śmierć 128 obywateli amerykańskich była uśmiechem losu. W Stanach Zjednoczonych głosy zwolenników przystąpienia Ameryki do wojny przybrały na sile. Trwawe walki na lądzie trwały już dwa lata, nie przyniosły jednak żadnego rozstrzygnięcia. Od wybrzeża kanału La Manche do granicy szwajcarskiej trwała wojna pozycyjna. Obie strony, tkwiąc w okopach, ostrzeliwały się z granatników i karabinów maszynowych. Aby rozbudzić gasnący nieco zapał wojenny na froncie i w kraju, cesarz potrzebował zdecydowanego zwycięstwa. Bitwę, która miała przynieść rozstrzygnięcie, stoczono na morzu, nieopodal brzegów neutralnej Danii. W maju 1916 roku dwa największe zgrupowania okrętów wojennych, jakie świat widział do tej pory, starły się ze sobą w niezwykle zażartych zmaganiach, które trwały wprawdzie tylko nieco ponad godzinę, przyniosły jednak olbrzymie straty w ludziach i okrętach. Bitwa zakończyła się bez wyraźnego rozstrzygnięcia gdyż w gęstym dymie z kominów i eksplodujących krążowników obie strony traciły się z oczu. Ten kolejny pad utwierdził tylko cesarza w przekonaniu, że aby rzucić Wielką Brytanię na kolana i zakończyć wreszcie wojnę, należy kontynuować akcję ubotów. Jedną z ofiar tej decyzji cesarza stał się twórca niemieckiej potęgi morskiej, admirał hrabia von Trypitz, który ośmielił się ostrzec cesarza przed konsekwencjami amerykańskimi. Jego następca, admirał Capelle, przekroczył punkt, za którym już nie ma odwrotu. Zero, zero, zero. Wypowiedział się w napuszonym stylu na forum niemieckiego Reichstagu, chcąc przez to powiedzieć, że nie należy się obawiać militarnej interwencji Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie mogą tu przypłynąć ani przylecieć, nigdy nie przybędą do Europy. Jak się okazało, była to błędna kalkulacja, brzemienna w skutki, a jej negatywne konsekwencje prześcignął jedynie tzw. telegram Zimmermana z 16 stycznia 1917 roku wysłany do ambasadora niemieckiego w Meksyku przez Waszyngton. Sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Artur Zimmerman, oferował w nim Meksykowi wsparcie ze strony Niemiec w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi a także w nagrodę za przystąpienie do tej wojny kilka stanów amerykańskich. Telegram przejął wywiad brytyjski w Stanach Zjednoczonych, który natychmiast przekazał cały tekst rządowi amerykańskiemu i prasie. Te dwa wydarzenia, zatopienie Lusitanii i w konsekwencji śmierć wielu obywateli amerykańskich, a także Telegram Zimmermana, Ułatwiły prezydentowi Woodwardowi Wilsonowi podjęcie decyzji o wypowiedzeniu wojny państwom centralnym. Uczynił to 6 kwietnia 1917 roku. Okazało się, że Amerykanie nie tylko potrafią przypłynąć do Europy, ale także mogą przetransportować do Francji w krótkim czasie 4 miliony gotowych do boju żołnierzy. Szala wojny wreszcie się przechyliła. Wprawdzie wybuch rewolucji październikowej w Rosji doprowadził do zawarcia przez bolszewików rozejmu z Niemcami, co oznaczało osłabienie sił sprzymierzonych, ale stratę tę wyrównywało z nawiązką przystąpienie do wojny Amerykanów, którzy przywieźli ze sobą broń, amunicję, artykuły żywnościowe i filmy z Charlie Chaplinem. A przede wszystkim nowego ducha walki. Ofensywa na froncie zachodnim stanowiła tylko jądro całej serii wydarzeń, które ani nie rozpoczęły się w tym miejscu, ani nie miały tam dobiec końca. Ponad sto lat wcześniej, zanim jeszcze wielki Karl von Klausewitz, pruski generał i teoretyk wojskowy, napisał swoje nieukończone dzieło na temat sztuki wojennej, o wojnie, pewien pruski junkier, Adam Heinrich Dietrich von Bülow, Opublikował traktat zatytułowany Duch Nowego Systemu Wojennego o związku polityki z wojną. Z naciskiem opowiadał się za dzierżeniem steru władzy w kraju wylącym wojnę przez jednego człowieka, który potrafi powiązać oba te aspekty. Podkreślał przy tym, że nowoczesne warunki strategiczne nie zezwalają na rozdział polityki od wojny oraz że wielcy żołnierze winni mieć zrozumienie dla polityki zewnętrznej, podobnie jak sprawni dyplomaci dla spraw wojskowych. Podczas gdy jego przodek Fryderyk Wielki potrafił uwzględniać oba aspekty, cesarz Wilhelm zawiódł straszliwie i w polityce i na wojnie. Zima 1917-1918 roku wykazała skrajne wyczerpanie żołnierzy po czterech latach straszliwych walk. Był to również punkt szczytowy mobilizacji, zmiana kształtu strategii. Nigdy przedtem w historii wojen tak wiele związków taktycznych nie brało udziału w jednej operacji. Nigdy przedtem nie dochodziło do tak gwałtownej wymiany ognia. To już była totalna eskalacja. Wielkie uderzenie na zachodzie miało doprowadzić do rozstrzygnięcia i naczelne dowództwo zarządziło ofensywę wiosenną — Operacja Michał. Generał Ludendorff nie pozostawił cienia wątpliwości co do charakteru oczekującej Niemców bitwy, gdy zakrzyczał jednego ze swoich generałów, który wspomniał coś o określonej operacji. Nie chcę tu więcej słyszeć słowa operacja. Po prostu macie dokonać wyłomu w ich pierwszej linii. Reszta przyjdzie sama z siebie. Jednak ani on, ani cesarz nie potrafili przełożyć celu ofensywy na język strategii. Obaj myśleli tylko w kategoriach całkowitego zwycięstwa. Rok 1918. Niemiecka ofensywa na froncie zachodnim skończyła się fiaskiem. Marszałek Fosch zaatakował z użyciem nowej broni, czołgów. Już pierwszego dnia wielkiej kontrofensywy oddziały francuskie przełamały niemieckie linie, wzięły do niewoli 12 tysięcy żołnierzy i zakończyły trwającą od czterech lat sytuację patową. Wkrótce potem nastąpił atak jednostek brytyjskich pod dowództwem generała Heiga, który rzucił do akcji 500 szołgów i w ciągu 48 godzin zdobył 24 tysiące jeńców niemieckich oraz 400 dział. Przedłużająca się wojna wpływała negatywnie na nastroje w armii niemieckiej, która coraz głośniej wyrażała swoje niezadowolenie. Zaniepokojony tym cesarz Wilhelm zwołał radę koronną. Należało ustalić, czy jego generałowie mogą dokonać przełomu w tej niedobrej paście. — Doprowadzę Francuzów do stołu rokowań — zapewnił cesarza szef sztabu Ludendorff. U schyłku Maja Ludendorff zadał Francuzom ciężkie straty. Perspektywa definitywnego zwycięstwa Niemców okazała się wprawdzie złudna, gdyż do sojuszników dołączyły nowe oddziały amerykańskie. Mimo to sytuacja umożliwiała przyjęcie korzystnych warunków zawieszenia broni z Francuzami. Niestety, cesarz nadal wierzył w ostateczne zwycięstwo i wezwał do drugiego uderzenia. Ta ostatnia ofensywa niemiecka pod Reims zamarła pod koniec... Lipca, a potem, jak określił to Ludendorff, nastał dla armii niemieckiej czarny dzień w tej wojnie. Ponieważ 8 sierpnia 1918 roku nad Somą Francuzi zaatakowali z użyciem czołgów, łamiąc główną niemiecką linię frontu. Ludendorff nie miał już dla cesarza żadnych dobrych wieści. Klęska wojsk niemieckich stała się aż nadto oczywista. — Wasza cesarska wysokość, przed trzema tygodniami powiedziałem, że potrafię zmusić wroga do podjęcia rozmów pokojowych. Obecnie nie jestem już tego pewien. — Tyle, Ludendorff. Cesarz wahał się i to pozbawiało go zdolności podejmowania decyzji. Tuż przed posiedzeniem Rady Koronnej sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, von Hinze zagroził kanclerzowi Hartlingowi swoją dymisją, jeśli Niemcy nie przystąpią natychmiast do rokowań pokojowych. — Pozwoli pan jednak, że wtedy najpierw odejdę ja, stary człowiek — odparł kanclerz. Przebieg dyskusji między członkami Rady Koronnej zdominował generał Ludendorff. Nie omawiał jednak sytuacji, w jakiej znajdowała się armia. Każdy wiedział już, że front na zachodzie stał się dla Niemiec tym, czym dla Napoleona okazało się Waterloo. Generał ograniczył się do oskarżenia polityków w kraju o zdradę. Cesarz wyraził opinię, że w rozmowach z wrogiem należy wykorzystać najbliższy sukces militarny. Nadal wierzył w możliwość odniesienia zwycięstwa. Stary Feldmarszałek Hindenburg nie wypowiadał na głos swoich myśli. Dlaczego Ludendorff nie powie po prostu, że nie ma już żadnej nadziei i że amerykańska powódź przerwała niemieckie tamy? Po tym historycznym posiedzeniu jeden z najbliższych współpracowników Ludendorfa zapytał swego przełożonego. — Czy mamy zapoznać Ministerstwo Spraw Zagranicznych z sytuacją militarną na froncie? — W żadnym razie. — odparł generał Ludendorff. Gdyby oni znali rzeczywistą sytuację, ulegliby panice i wszystko skończyłoby się katastrofą. Wydarzenia przybrały dramatyczny obrót. Wojska niemieckie straciły pół miliona żołnierzy podczas obrony pozycji niemożliwych do utrzymania. Żołnierze walczyli dzielnie, ale to nie wystarczyło. Zaczęły w końcu dawać o sobie znać nastroje buntownicze w armii. Następne złe wieści nadeszły z frontu południowego, gdzie sojusznicy bułgarscy ponieśli klęskę, a car Ferdynand abdykował. Mniej więcej w tym samym czasie oddziały brytyjskie wspierane przez powstańcze plemiona arabskie pod wodzą pułkownika Laurensa pobiły Turków w Palestynie, co dla Niemców oznaczało załamanie się frontu na Bliskim Wschodzie. Dnia 27 września 1918 roku oddziały sprzymierzonych przełamały linię Zygfryda, niemieckie umocnienia obronne, a nazajutrz zajutrz generał Ludendorff oświadczył w rozmowie ze swoim przełożonym Feldmarszałkiem Hindenburgiem. Musimy się liczyć z decydującą ofensywą aliantów. Widzę tylko jedno wyjście. Należy poprosić o wstrzymanie wszelkich działań wojennych. Cesarz po wizycie w szkole dla załóg ubotów w Kiloni wrócił do swojej kwatery głównej w belgijskim spa. Będąc w ojczyźnie, przekonał się na własnej skórze, jak ciężkie stało się życie codzienne. Jednego dnia działała komunikacja, ale brakowało chleba, drugiego dnia na odwrót. W sklepach był chleb, nie jeździły natomiast autobusy. Społeczeństwo umęczone tymi uciążliwymi warunkami szemrało. Nikogo nie dziwiły już naklejane na murach ulotki z napisem w rodzaju precz z cesarzem. Ludzie gromadzili się tu i tam, szepcząc coś między sobą. Organizacje robotnicze działały coraz śmielej. Nic się jednak nie działo, nawet po otrzymaniu przez cesarza wiadomości o klęsce jego bułgarskiego sojusznika. Dnia 28 października Hindenburg oświadczył bez ogródek. Wasza cesarska wysokość. Amerykanie przełamali linię Zygfryda. Armia znajduje się w rozsypce. Musimy doprowadzić do natychmiastowego wstrzymania ognia. Cesarz bez słowa opuścił pokój. Na korytarzu zatrzymał go jeden z doradców. — Wasza cesarska wysokość. Bez względu na to, jak się zakończy ta wojna, nasz naród wykazał się dużą odwagą. — Owszem. Odparł Wilhelm, ale opuścili nas politycy. Dnia 22 września naczelne dowództwo niemieckie zaczęło się domagać zawarcia rozejmu, a wkrótce rząd kanclerza Hertlinga złożył dymisję. Cesarz musiał mianować nowego kanclerza Rzeszy oraz utworzyć rząd, który mógłby zawrzeć pokój. W tych chwilach cesarz musiał sobie uświadomić, że jego rola jako suwerennego monarchy dobiega końca. Dnia 3 października kanclerzem został kuzyn cesarza Maksymilian, książę Badeński, który natychmiast po objęciu urzędu wystosował notę do prezydenta Wilsona. Informował w niej, że rząd Rzeszy prosi o przystąpienie do rokowań pokojowych na gruncie zawierającego 14 punktów orędzia prezydenta do Kongresu Amerykańskiego z 8 stycznia 1918 roku. Dzień później Austro-Węgry zaakceptowały warunki zawieszenia broni. Pismo kanclerza zapoczątkowało wymianę not o doniosłym znaczeniu pomiędzy rządami niemieckim i amerykańskim. Wilson domagał się między innymi natychmiastowego wycofania oddziałów państw centralnych z terenów okupowanych, wstrzymania barbarzyńskiej działalności ubotów, bezwarunkowego przyjęcia warunków pokojowych i zmiany układu politycznego. Wilson przedstawił jednoznacznie swoje żądania w trzeciej nocie z 24 października. Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych ma pertraktować z wojskowymi suwerenami i monarchistycznymi autokratami niemieckimi, musi domagać się nierokowań pokojowych, lecz kapitulacji. Generał Ludendorff odrzucił to żądanie. Dnia 27 października, po burzliwej wymianie zdań, cesarz zdymisjonował swojego generała. Rewolucja listopadowa w 1918 roku w Niemczech jest w zasadzie konsekwencją, po pierwsze, niepowodzeń wojsk niemieckich na froncie zachodnim, a po drugie, nieodpowiedniego podejścia do problemów wewnętrznych kraju, potęgujących niezadowolenie mas. Niemcy byli zmęczeni wojną, która zdawała się ciągnąć bez końca, dzień za dniem, i którą prasa komentowała stałym nagłówkiem — na zachodzie bez zmian". Uporczywa niechęć rządu do zajęcia się reformą społeczną wbiła się klinem między klasę panującą a miejski proletariat. Niemcy przekształciły się w beczkę prochu, a iskra, która doprowadziła do jej eksplozji, była dziełem marynarzy floty niemieckiej. Bunt był spontaniczny, nie został przygotowany pod względem organizacyjnym, co miało tę wadę, że zabrakło skoordynowanego dowodzenia całą akcją. Dostrzegli to znajdujący się u władzy umiarkowani socjaldemokraci i utworzyli komitety skierowane przeciw radykalnemu grupowaniu lewicowemu Związek Spartakusa, zalążek Komunistycznej Partii Niemiec, która pod nazwą Spartakusowscy planowała w 1919 roku utworzenie w Niemczech Republiki Rad. Oraz Radom Żołnierskim, powstającym na wzór rosyjskich Sowietów. Socjaldemokraci byli jedyną siłą polityczną, zdolną do powstrzymania nie tylko mas, ale również w związku Spartakusa. W Niemczech narastał lęk przed ekspansją bolszewizmu. Od tej chwili rewolucja niemiecka stała się aktem walki o poparcie mas pomiędzy radykalnymi socjalistami i związkiem Spartakusa z jednej strony, a umiarkowanymi socjalistami w rządzie z drugiej strony. Przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej Fryderyk Ebert zwołał zebranie w berlińskim cyrku busza, na które przyszło trzy tysiące delegatów. Lewicowi radykałowie byli w mniejszości i musieli się liczyć z porażką. Przywódcy Spartakusowców, Róża Luksemburg i Karol Lipknecht, odmówili swojego udziału w nowo utworzonej kierowniczej Radzie Socjalistycznej i opuścili zebranie. Reszta delegatów opowiedziała się za powołaniem do życia Rady Wykonawczej z uprawnieniami rządu tymczasowego. Róża Luksemburg i Karolipknecht byli przekonani, że potencjał rewolucji mas jeszcze nie został wyczerpany. Zafascynowani ubiegłorocznymi wydarzeniami w Rosji, Spartakusowscy przejęli bolszewicki system rad jako organizacyjną formę rewolucji proletariackiej. W pierwszym numerze i biuletynu informacyjnego, czerwonym sztandarze, artykuł wstępny zaczynał się od słów — Robotnicy, żołnierze, nadeszła wasza chwila. Po czym następowały punkty programu politycznego, m.in. uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, tworzenie rad żołnierskich, a także sprawa drażliwa, mianowicie nawiązanie kontaktów z proletariatem rosyjskim. Artykuł kończył się słowami — Musimy usunąć dynastię. Róża Luksemburg i Lipknacht przemawiali z balkonów, w fabrykach, w miejscach publicznych, w koszarach. Ich płomienne apele były przyjmowane przez tysiące z prawdziwym entuzjazmem. Nikt w rządzie niemieckim nie miał wątpliwości co do jednej rzeczy. Cesarz musi odejść, a wraz z nim monarchia. Nikomu nie starczyło jednak odwagi na publiczne kwestionowanie autorytetu cesarza. Dnia 1 listopada Maksymilian, książę Badeński, wysłał sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do SPA, aby przedstawić cesarzowi argumenty przemawiające za potrzebą odejścia. Wilhelm nie chciał jednak słyszeć o abdykacji. Maksymilian zagroził własną dymisją, jako krewny i książę niemiecki wezwał Wilhelma do dobrowolnego poświęcenia się. Cesarz nie słuchał, jednak niebawem nastąpił nagły zwrot w sytuacji na gorsze. Centrum zmagań wojennych przeniosło się z powrotem do Niemiec, a ściślej mówiąc do Kiloni, bazy niemieckiej floty wojennej. Kotły trzeciej eskadry, w tym krążowników Margraf i Grossel Kurfirst, rozgrzano do ostatniej zakrojonej na szeroką skalę akcji przeciw okrętom brytyjskim. Ten rozkaz był szaleństwem, aktem samobójczym. W porcie wojennym w Kilonii zgromadzono 25 tysięcy marynarzy i 15 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej. Doszło do niegroźnego buntu, w którego efekcie aresztowano prowodyrów. Marynarze z okrętu Margraf zażądali natychmiastowego uwolnienia swoich kolegów. Komendant portu ukarał wszystkie jednostki aresztem koszarowym i polecił wydać broń oficerom, a kiedy marynarze odmówili posłuszeństwa, rozkazał piechocie morskiej rozpędzić demonstrację. Żołnierze otrzymali po 30 sztuk amunicji oraz rozkaz ładuj, celuj. Karol Artelt, palacz i członek niemieckiego ruchu robotniczego, Zawołał za pośpiesznie wzniesionej barykady — nie jesteśmy tu, aby wrządzić wam krzywdę, po czym piechota morska odmówiła wykonania rozkazu. Ponieważ to Margraf wywołał największy zamęt, on właśnie otrzymał rozkaz wypłynięcia w morze, jednak kotły były już zimne i okręt pozostał na kotwicy. Rozkazy przekazano innym załogom, rozdano też amunicję, po czym okazało się, że prócz trzynastu żołnierzy nikt nie zgadza się wystąpić przeciw kolegom. Miasto znalazło się na skraju walki bratobójczej i komendant wydał nowe rozkazy. Niestety nie te, jakich oczekiwali marynarze. Ogłosił stan wojenny. Spodziewając się demonstracji powołał Białą Gwardię, w skład której weszli młodzi i niedoświadczeni kadeci. To wystarczyło, aby skrzesać iskrę, która w konsekwencji doprowadziła do upadku imperium. W tak zapalnej sytuacji wypadki nie mogły potoczyć się inaczej. Kadeci Białej Gwardii wpadli w panikę i zaczęli strzelać do maszerujących w demonstracji marynarzy. Poległo 37, 29 odniosło ciężkie rany. Z okrzykiem Niech żyje międzynarodówka. Marynarze wdarli się do portowego magazynu broni i uzbroili się w karabiny oraz karabiny maszynowe. O świcie 4 listopada 4260 marynarzy z okrętu grosse Kurfürst złożyło przysięgę, że śmierć ich kolegów zostanie pomszczona. Buntownicy utworzyli radę żołnierską, pierwszą z wielu, jakie miały jeszcze powstać. Bunt rozprzestrzeniał się jak pożar buszu. Do południa Rady Żołnierskie weszły w posiadanie 20 tysięcy karabinów oraz sporej części ciężkiej artylerii. Przywódcy Rad Żołnierskich ogłosili swoje żądania. Pierwsze z nich dotyczyło abdykacji hohenzolernów. Dnia 5 listopada proklamowano strajk generalny. Przedstawiciele Rad Żołnierskich bez ostrzeżenia wdarli się do biura komendanta miasta, który, choć niechętnie, wyraził jednak gotowość do przeprowadzenia rozmowy. Ale na rozmowy było już stanowczo za późno. Na okrętach oficerowie przejęli czynności marynarzy i zdołali wypłynąć z portu, ale marynarze zmusili ich do powrotu. Z Berlina na rozmowy z powstańcami przybyła delegacja rządowa, której przewodniczył członek partii socjalistycznej Gustaw Noske. Ale nie pozostało jej już nic innego, tylko patrzeć bezradnie, jak szybko rozprzestrzenia się bunt marynarzy obejmując swym zasięgiem inne porty niemieckie. Powstańcom było potrzebne kierownictwo polityczne. Gustaw Noska okazał się sprytnym politykiem. Widząc, że rebelii nie da się już opanować, postarał się zdobyć zaufanie marynarzy. W rezultacie został wybrany na przewódcę rad żołnierskich i z ich pomocą odsunął admirała i obwołał się gubernatorem Kilonii. W tajnym głosowaniu, 7 listopada, marynarze zaaprobowali ten krok. Pierwszą czynnością Noskego był rozkaz zdania broni przez marynarzy, tu jednak nie odniósł on sukcesu. Następnym krokiem było utworzenie rządu prowincjonalnego oraz tzw. żelaznej brygady, składającej się z zawodowych żołnierzy i przeciwników bolszewików. Jej zadaniem było zwalczanie tych samych czerwonych marynarzy, dzięki którym Noskę objął swój urząd. W ten sposób przejął kontrolę nad powstaniem. Główną przyczyną niepowodzenia buntu marynarzy w 1918 roku był brak przywództwa politycznego, o jakie 12 miesięcy wcześniej postarali się w Rosji podczas rewolucji październikowej Lenin i Trocki. Dzień 9 listopada zapowiadał się pochmurny i chłodny. Nad spa rozciągało się ołowiane niebo a zła pogoda sięgała aż po Berlin gdzie o godzinie 9:15 kanclerz maksymilian książę badeński otrzymał telegram Naczelne dowództwo armii zdecydowało się powiadomić waszą cesarską wysokość że w przypadku wybuchu wojny domowej oddziały zbrojne nie staną za panem z uwagi na napiętą sytuację cesarz rozważał możliwość wysłania lojalnych oddziałów frontowych przeciw zbuntowanym marynarzom. Bunt floty uznał za większą hańbę niż porażka we Francji. Spa zwołał posiedzenie Rady Koronnej, która obradowała nad operacją w ojczyźnie pod wodzą cesarza. Ale zarówno Hindenburg jak i generał Grenner, następca Ludendorffa na stanowisku szefa sztabu generalnego, zdawali sobie sprawę, że na tego rodzaju akcje jest za późno. Dumna niegdyś armia niemiecka była w rozsypce, a co gorsza, ci zwycięzcy z podlutyni Waterloo i Sedanu wychowani w pruskiej tradycji ślepego posłuszeństwa dali się ponieść nastrojom buntu, aresztowali oficerów, niszczyli połączenia frontu z krajem. Sędziwy feldmarszałek Kindenburg, zbyt załamany i poruszony, aby zdobyć się na otwarcie oczu cesarzowi na ponurą rzeczywistość, pozostawił głos Grenerowi. Wasza cesarska wysokość to już nie bunt, lecz wojna domowa. Powstańcy opanowali wszystkie mosty na Renie, większość oddziałów przeszła na stronę rewolucjonistów. Mogło się wydawać, iż cesarz nie potrafi lub nie chce dojrzeć powagi sytuacji. Wreszcie generał Grenner westchnął głęboko, spojrzał cesarzowi w oczy i oświadczył. — Wasza cesarska wysokość nie posiada już armii. Oddziały podążą za generałami do ojczyzny, ale nie na rozkaż waszej wydostojności. Po krótkiej przerwie dodał. — Wojsko nie stoi już za waszą dostojnością. Cesarz drgnął, jego twarz pociemniała. Wolnym krokiem podszedł do generała. — Ekscelencjo, chciałbym otrzymać pańskie oświadczenie na piśmie! — krzyknął. — Chcę mieć czarno na białym, że armia niemiecka nie słucha swojego cesarza, armia, która ślubowała mi wierność! Generał Grenner powiódł wzrokiem pozebranych, spojrzał na szkliste odłe z oczy starego feldmarszałka, na blade twarze oficerów i dyplomatów. — Wasza cesarska wysokość, w obecnej sytuacji ta przesięga, to fikcja. Dla Wilhelma zawalił się cały świat, był gotów podpisać zgodę na zmianę rządu, ale atak na jego dostojną osobę? Tego już za wiele. Wszystkiemu są winni członkowie tego czerwonego rządu w Berlinie, socjaldemokraci, którym chodzi jedynie o to, by obalić jego, cesarza. — Panie generale, z panem już skończyłem — zawołał i w tym momencie otrzymał wiadomość z Berlina. Kanclerz Maksymilian donosił o zamieszkach w mieście. Dziś po południu Rady Robotniczej Żołnierskiej obwołają republikę pod rządami bolszewika, Liebknechta. Prawie całe wojsko przeszło do nich. Nasz rząd jest pozbawiony władzy. Za nami są tylko trzy pułki. Niebawem nadeszła wiadomość, że również te trzy pułki przeszły na stronę powstańców. Rząd berliński znajdował się pod coraz większą presją. Przed jego siedzibą na Wilhelmstrasse zgromadził się ogromny tłum. Zapowiadał się atak na cały kompleks budynków. Kilka minut później książę Maksymilian zatelefonował ponownie. — Wasza cesarska wysokość, proklamowano strajk generalny. Musi pan abdykować, w przeciwnym razie wybuchnie wojna domowa. Cesarz bez słowa odłożył słuchawkę. Ów w nim krótkowzroczny polityk, jeszcze wierzył, że cała ta skomplikowana sytuacja nie dotyczy jego dostojnej osoby. — Odniesiemy wielkie zwycięstwo. Musimy przemieścić tam nasze oddziały. — Oddziały, których już nie było, albo które ogarnął bunt. Po chwili znowu zadzwonił telefon. Z Berlina. — Wasza cesarska wysokość to już kwestia minut, błagam. Posiedzenie Rady Koronnej zawieszono. Hindenburg i Greiner wrócili do hotelu. Cesarz zasiadł do śniadania. Znajdował się w stanie silnego wzburzenia, usta mu dygotały, oczy spoglądały tempo. W końcu odszedł od stołu i zajął miejsce za biurkiem. — Mogę utracić moje imperium — wyszeptał. Po chwili namysłu napisał tekst depeszy, w której informował o swojej decyzji rezygnacji z tytułu cesarza Niemiec. Dopisał jednak klauzulę. — Ale zachowujemy koronę jako król Prus. Jego ego domagało się takiego warunku. Jeśli nie cesarz, to przynajmniej król. W Berlinie sytuacja zupełnie wymknęła się spod kontroli. Tysiące demonstrantów żądało abdykacji cesarza, a nawet pozbawienia władzy legalnie wybranego rządu. Potrzebne były zdecydowane kroki, aby temu, co jeszcze pozostało z Niemiec, zaoszczędzić okropności wojny domowej. Na szczęście dla tego kraju znalazł się człowiek, który zdobył się na taki krok — Zanim jeszcze telegram cesarza dotarł do Berlina, na balkon Reichstratu wyszedł Maksymilian, książę Badeński. Dopiero po kilku minutach tłum umilkł. Cesarz złożył abdykację. Tłum, jakby oniemiały miały milczał. Maksymilian powtórzył. Jego cesarska wysokość złożył rezygnację. Po pierwszym zaskoczeniu w tłumie zapanowała radość, ludzie obejmowali się i całowali, krzyczeli z radości. Cesarz abdykował, nie ma już Wilhelma, koniec z wojną! Aby nie dopuścić do przelewu krwi w pozostałych rejonach kraju, kanclerz Rzeszy polecił rozesłać pinnie telegram następującej treści. Jego cesarska wysokość cesarz i król Prus postanowił abdykować. Kanclerz Rzeszy pozostanie na swoim stanowisku do czasu, gdy zostaną uregulowane wszelkie sprawy związane z abdykacją cesarza, z rezygnacją następcy tronu Rzeszy Niemieckiej i Prus. Maksymilian wiedział, że nie jest uprawniony do wydawania tego typu oświadczeń bez uzgodnienia ich z cesarzem, ale szybki bieg wydarzeń nie pozwalał na inny tryb postępowania. W SPA była godzina 14.30. Depesza cesarza została wreszcie wysłana. Po kilku minutach nadeszła odpowiedź z Berlina. Zwięzła i jednoznaczna. — Za późno? Nie można tego wykorzystać. Kanclerz powiadomił już telegraficznie cały kraj, że cesarz i następca tronu abdykowali. Książę Maksymilian jest rzecznikiem. Ebert jest kanclerzem. — Zdrada! — krzyknął cesarz, gdy pokazano mu odpowiedź. — Nikczemna zdrada! Zaczął dyktować kilka sprzecznych ze sobą rozkazów, ale to już nie miało sensu. Generałowie wiedzieli, że Wilhelm nie może nawet być królem Prus. Spartakusowscy Karolajpknechta i Róż Luksemburg zdobyli już Pałac królewski w Berlinie. Socjaldemokraci Fryderyka Eberta ulegli panice. Reichstag nie mówił jednym głosem odnośnie do celów działania. Wielu socjaldemokratów przyłączyło się do dawnych wrogów, Spartakusowców. We wspaniałej sali rozpętało się piekło. Filip Scheidemann, sekretarz stanu w gabinecie Maksymiliana Badańskiego i deputowany z ramienia socjaldemokratów, wbiegł do gmachu Reichstag'u i z górnego podestu schodów obwieścił. Cesarz abdykował, on i jego przyjaciele zniknęli. Naród niemiecki odniósł nad nimi zwycięstwo na całej linii. To, co stare i zmurszałe, przestało istnieć. Niech żyje to, co nowe. Niech żyje Niemiecka Republika. Jego oświadczenie ludzie lewicy przyjęli z entuzjazmem. Filip Scheidemann, przejęty doniosłością chwili, wzniósł ręce do góry i w sali zapadła cisza. Wtedy wypowiedział doniosłe zdanie. — Ogłaszam, że Niemcy są Republiką. Wśród członków Reichstag'u rozbrzmiały wiwaty, ale i wezwiska. Nad wszystkim górowało uczucie ulgi. Nareszcie skończy się ta przeklęta wojna. Delegaci bili brawa. — Niech żyje Republika Niemiecka! Nawet ci, którzy jeszcze przed chwilą wykazywali choćby odrobinę lojalności wobec cesarza, pozostawili go teraz własnemu losowi. Po 503 latach Hohenzellernowie zostali obaleni, a monarchia niemiecka przeszła do historii. Podczas gdy w Berlinie wydarzenia biegły coraz szybciej w otoczeniu cesarza w Spa, panowało całkowite zamieszanie. Rankiem nadeszła wiadomość, że mosty na arenie zostały opanowane przez oddziały żołnierzy z czerwonymi flagami, drogi do Berlina są blokowane przez zbuntowane pułki, a na ulicach toczą się krwawe walki między lojalną wobec mających większość w parlamencie socjalistów policją, a Spartakusowcami. Jedni i drudzy walczyli o resztki z imperium Hohenzollernów. Wypuszczono na wolność wszystkich więźniów politycznych. W Reichstagu Spartakusowcy opowiadali się za państwem robotniczym na wzór Rosji, podczas gdy socjaldemokraci głosowali na bardziej umiarkowaną Republikę Obywatelską. Ta różnica zdań przeniosła się na ulicę. Spartakusowcy zdobyli broń i przedostali się do kwatery Głównej Armii w Berlinie. Oficerowie sztabowi, zamiast skierować do akcji lojalne oddziały, co mogłoby doprowadzić do masakry ludności, zdecydowali się przystąpić do rozmów. Armia niemiecka nie miała już na froncie zachodnim naczelnego dowódcy. Na naradę z cesarzem przebyli Hindenburg i Grener. Tym razem przemówił Hindenburg. Muszę prosić waszą cesarską mość o oficjalne ogłoszenie abdykacji i wyjazd do neutralnej Holandii. Jako pruski generał nie mogę dopuścić do sytuacji, w której zostałby pan aresztowany przez własne oddziały i postawiony przed Trybunałem Rewolucyjnym. Wystarczyło przypomnieć sobie los Ludwika XVI albo cara Mikołaja II. To nie był już bunt, lecz prawdziwa rewolucja. Cesarz czuł bezgraniczną pogardę do wichrzycieli w kraju i irytację na siebie samego, gdyż nie potrafił powstrzymać generałów przed przypisywaniem mu niegodnego cesarza strachu. — Naprawdę sądzi pan, że boi się spotkać z własnymi oddziałami? — Wasza cesarska wysokość nie ma już własnych oddziałów — odparł z poważną miną Hindenburg — ani poparcia i posłuchu w armii. Cesarz Wilhelm stanął w swojej ulubionej pozie, wyprostowany jak struna, z lekko wysuniętą do przodu prawą nogą, jakby szykował się właśnie do wymarszu w celu podbicia całego świata. Jednak coś w nim uległo zmianie. — Czy to tylko moja wina? — zapytał. — Jak do tego doszło? Wydawało się, że zaczyna coś rozumieć. Z Berlina nadeszła wiadomość, że cesarzowa znajduje się w swoim pałacu w Poczdami pod opieką lojalnej gwardii i jest bezpieczna. Była to jedyna dobra wiadomość tego dnia. Dla samego cesarza natomiast sytuacja stawała się naprawdę groźna. Nawet do batalionu Rora, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cesarza, nie można już było mieć pełnego zaufania. Człowiek, który znał w całym swoim życiu tylko jedno — Poczucie nieograniczonej władzy utyskiwał teraz. — Nie mam już armii ani floty. Nie mogę dopuścić, aby aresztowały mnie moje własne oddziały. Nad jego imperium zawisły ciemne chmury. Jak olbrzymią tragedię ściągnął na swój lud. Żaden naród nie zniósłby tak dużego spustoszenia bez poważnych następstw. A gniew ludu potrafi zmieścić każdego władcę, nawet najpotężniejszego. I jeszcze ta hańba klęski. Wilhelm II, były cesarz niemiecki i król pruski, poinformował następcę tronu o swojej decyzji wyjazdu na wygnanie do Holandii. Godzina 19.30 Cesarz wsiadł do automobilu, który przewiózł go na dworzec Spa, gdzie na bocznicy czekała już jego salonka. Bezpieczeństwa monarchy strzegło 25 pięciu dobrze uzbrojonych i godnych zaufania żołnierzy. Pociąg dudnił, zanurzając się w czerń ostatniej nocy wojny. Hindenburg, który chciał pożegnać się z cesarzem na dworcu, ujrzał już tylko czerwone tylne światła jego biało-złotego pociągu, ginącego w oddali. Tuż przed Lütisz cesarza ogarnęły wątpliwości. — Nie mogę jechać do Holandii tym pociągiem. Może bolszewicy zablokowali szyny albo zamknęli granice. Polecił zatrzymać pociąg i wysiadł. Jego adiutant musiał pożyczyć od zawiadowcy stacji lampę naftową, aby poprowadzić cesarza przez stację i pustą w środku nocy ulicę. Dygocząc z zimna, czekali na rekwirowane pośpiesznie auta. Wreszcie podjechały dwa. Do pierwszego wsiedli adiutanci, Cajs Niederer, von Falkenburg i Greenau. Wichelm zajął miejsce na tylnym siedzeniu drugiego auta w kolorze szaro-zielonym. Obok niego usiadł generał von Plessen. Obok kierowcy siedział von Ilsemann. Każdy z pasażerów otrzymał naładowany karabin. Wkrótce zostawili za sobą miasto naznaczone przez działania wojenne z sierpnia 1914 roku i skręcili na północ ku granicy holenderskiej wybierając boczne, kręte drogi, aby nie natknąć się na zbuntowane oddziały żołnierzy. Znajdowali się już w terenie przygranicznym, gdy nagle w świetle reflektorów ujrzeli przed sobą sywetki mężczyzn z bronią gotową do strzału. Po chwili auto otoczyli żołnierze w polowych mundurach i stalowych hełmach. Na szczęście był to oddział, który zachował jeszcze resztki posłuszeństwa wobec niemieckiego generała. Niebawem podwójna zapora z drutu kolczastego uświadomiła im, że są już przy samej granicy. Za nią znajdowała się neutralna Holandia. W świetle reflektoru widać było opuszczony szlaban, strzeżony przez oddział bawarskiej obrony krajowej. Cesarz porzucił nadzieję na swobodny przejazd, kiedy dostrzegł wetknięty w ziemię kij z czerwoną flagą. Żołnierze skierowali broń w kierunku obu aut i pomachali owym kijem na znak, że mają się zatrzymać. W przeciwieństwie do poprzedniego posterunku, ci żołnierze wykazywali duże zainteresowanie samochodami. Sytuacja stawała się krytyczna, kiedy zbliżył się do nich sierżant z ręką na rękojeści pistoletu. — To oficerowie, Karl — powiedział do niego jeden żołnierz, żołnierzy. — Tchórzliwe świnie, dezerterzy, jak myślisz, mamy ich? Nie dokończył zdania. Lecz wycelował broń w głowę von Falkenburga. Sierżant machnął ręką i zajrzał do auta. — Dokąd jedziesz? — Nie zasalutował, opuścił panie generale, tylko to poufałe ty. W drugim samochodzie von Ilseman, von Plessen i cesarz trzymali broń tak, by nie było jej widać. Wilhelm oddychał ciężko. Lęk przed tym, co może ich spotkać, wypierał inne myśli. — Czy odważą się podnieść rękę na swego cesarza? Przesunął się ostrożnie w kąt, gdzie padało mniej światła, byle dalej od tych zimnych, wrogich spojrzeń. — Co z nami zrobią? — zapytał cicho, starając się nie okazywać zdenerwowania. — Miejmy nadzieję, że rozsądek zwycięży — odparł szeptem von Ilseman. Zazwyczaj opanowany nie potrafił teraz ukryć ogarniającej go paniki. Również z tyłu zbliżali się już żołnierze. Odcinając drogę ewentualnej ucieczki. Cesarz miał wrażenie, że wszystko stracone. Lada chwila sierżant rozpozna jego twarz, znaną przecież każdemu Niemcowi z monet i tysięcy fotografii. Co wtedy? Czy czeka go los kuzyna, cara Mikołaja? Zanim jednak sierżant zdołał rzucić okiem na pasażerów drugiego auta, ktoś z pierwszego wysiadł na zewnątrz. Generał von Falkenburg. W blasku światła widać było wyraźnie czerwone lampasy na jego spodniach. — Co to ma znaczyć? — zagrzmiał. Władczy ton odniósł skutek. Chwila wahania. Żołnierze nie wiedzieli, jak mają zareagować. Wreszcie sierżant uniósł dłoń i zasalutował przed generałem, który oświadczył szorstko. — Generał Falkenburg w pilnej misji do Holandii. Był to ryzykowny blef, ale generał liczył na głęboko zakorzenione w każdym żołnierzu niemieckim ślepe posłuszeństwo. I nie przeliczył się. Ponieważ sierżant Alois Mittermeier ze 193. Bawarskiego Batalionu Obrony Krajowej zasalutował i rozkazał podnieść szlaban. — To nasi parlamentariusze! Stawał się rozumieć pośpiech generała, słyszał już o mającym nastąpić podpisaniu rozejmu i sądził, że ma przed sobą delegację niemiecką. — Tak jest, panie sierżancie! — odkrzyknęli strażnicy z czerwonymi opaskami na rękawach. Von Falkenburg wskoczył na stopień w aucie. — Jazda na drugą stronę granicę! — syknął do kierowcy. — I nie zatrzymuj się, cokolwiek się zdarzy! Po paru chwilach ekscesarz znalazł się na neutralnym terenie, przed holenderskim posterunkiem odprawy granicznej. Teraz pragnął tylko spokoju. Siedział w aucie, patrząc na horyzont, gdzie świt rozjaśniał już skrawek nieba. Kilkaset metrów dalej widniały zasieki z drutu kolczastego. On zaś widział oczami wyobraźni wojnę, którą zostawił za sobą. Grinał pertraktował już z zaspanym, zaskoczonym strażnikiem holenderskim — w końcu przekonał go o konieczności powiadomienia stolicy. Poinformowana o przybyciu niemieckiego cesarza królowa Wilhelmina, zwołała natychmiast nadzwyczajne posiedzenie swojej rady koronnej. Tymczasem Wilhelm wysiadł z auta i drżącymi rękami zapalił papierosa. Powoli opadało z niego napięcie ostatnich godzin. Schodzące słońce pokryło złotym blaskiem krajobraz, który dzięki neutralności nie ucierpiał podczas wojny. Po kilku godzinach zjawił się zakurzony samochód. Widać było, że odbył długą podróż i jechał szybko. Wysiadł z niego niemłody holenderski dyplomata, który z szacunkiem powitał eksmonarchę. — Wasza cesarska wysokość, pociąg specjalny, czeka na stacji. Na oddalonej o 300 kilometrów od tego miejsca polanie... W lasach siedzieli przy stole rokowań pokojowych, w wagonie kolejowym szef delegacji niemieckiej, generał Matthias Erzenberger i marszałek francuski Ferdinand Foch. Ponieważ delegacja niemiecka wahała się przed podpisaniem aktu kapitulacji, marszałek Foch zapytał szorstko. — Jeszcze się pan nie zdecydował? Odchodząc od stołu, rzucił przez ramię. — Wracam za 15 minut i zapewniam pana, wtedy poradzimy sobie z wami w ciągu pięciu minut. Rankiem 11 listopada o godzinie piątej 5.20, podczas gdy ostatni z Hohenzollernów paląc papierosa czekał na decyzję rządu holenderskiego co do jego pobytu w tym kraju, rozejm został podpisany. Najstraszliwsza z wojen, jakie nawiedziły świat do tej pory, dobiegła końca niemal w tym samym czasie, gdy Wilhelm II, były cesarz niemiecki, król Prus, rozpoczął swój nowy etap życia na wygnaniu. Jeśli zdetronizowany monarcha miał jeszcze jakieś złudzenia, rozwiały się one szybko, kiedy do jego przedziału wszedł holenderski generał odpowiedzialny za internowanie. — Pański miecz? — zażądał ludowatym tonem. Miecz przodków cesarza, noszony przez władców niemieckich podczas zwycięskich walk z Duńczykami w 1864 i z Austriakami w 1866, a także 18 stycznia 1871, owego wspaniałego dnia, gdy w Galerii Lustrzanej w Wersalu, Hohenzollern został obwołany cesarzem niemieckim. W obronie własnej godności Wilhelm zaczął: Zapewniono nas, ale generał przerwał mu kategorycznym tonem: Tutaj ja podejmuję decyzję i nakazuję panu oddać ten miecz. To była kulminacja upokorzenia jakie musiał znieść ostatni cesarz z dynastii Hohenzalernów. 11 dnia, 11 miesiąca roku pańskiego 1918, o godzinie jedenastej, walki ustały. Koniec zabijania. Uparcie powracało jedno pytanie. Jak to możliwe, że naród, który odniósł setki zwycięstw w setkach bitew, przegrał wojnę? Wyjaśnił to już sto lat wcześniej Napoleon. Jeśli przeciwnik ma przewagę, można wygrać z nim bitwę, ale nie wojnę. Ironia losu polegała na tym, że do wiosny 1918 roku Niemcy były w stanie uzyskać honorowe warunki rozejmu. Zarówno Clemenceau, jak i Lloyd George dostrzegali już nowe niebezpieczeństwo grożące od wschodu. Był nim straszak bolszewizmu. Obaj chętnie widzieliby w państwie niemieckim bastion ochronny przed Czerwonymi Hordami, a cesarz mógłby zachować swoją koronę jako król pruski. Ale ego Wilhelma nie mogło się pogodzić ze świadomością klęski. Monarcha zaprzepaścił swoją ostatnią szansę, popełniając wiele błędów strategicznych i politycznych. Przedłużyło to wojnę i przyniosło miliony niepotrzebnych ofiar ludzkich. Źle zaplanowaną ofensywę niemiecką wiosną 1918 roku, na której przeprowadzenie naród nie miał już sił ani środków, a w ostatecznym rozrachunku również klęskę i rewolucję. Jak się jednak miało okazać, nie tylko Wichelm popełniał błędy. Niewypaczalny błąd popełniły zwycięskie mocarstwa, które zmieniły granice pokonanych krajów, nie troszcząc się o struktury stabilności politycznej. Warunki traktatów pokojowych, zawartych w Wersalu i Saint-Germain, stanowiły dla przegranych olbrzymie obciążenie. Śląsk wrócił do Polski, Alzacja i Lotaryngia przypadły w udziale Francji, a południowy Tyrol — Włochom. Turcję znacznie zredukowano, a Imperium Habsburgów podzielono na skłócone ze sobą państewka, niedysponujące niezbędną do przeżycia bazą ekonomiczną. Wielkość Anglii zastąpiono dość luźnym związkiem narodów, a Stany Zjednoczone poniosły olbrzymie koszty wojny, co miało niebawem doprowadzić do wielkiego kryzysu. Przedtem jeszcze zaistniał problem politycznego dziedzictwa w Niemczech. Najwyraźniej mocarstwa, które walczyły ramię w ramię, aby obalić cesarza, nie przewidziały, że swoim żądaniem bezwarunkowej kapitulacji, upokarzając dumny naród, stworzą potwora, który wyda światu jeszcze straszliwszą wojnę niż ta która się właśnie kończyła. Ekscesarz Wilhelm cierpiał na wygnaniu. Po zamku Amerongen, gdzie przebywał do 1920 roku, zaoferowano mu wygodną siedzibę Villa Dorn. Stamtąd wysłał kilka listów do Hindenburga, który wrócił na scenę polityczną jako prezydent. Hindenburg, podobnie jak kilka lat później jego następca Adolf Hitler, odrzucił prośbę Wilhelma o zgodę na powrót do kraju. Sytuacja w Niemczech przybrała dramatyczny obrót. Podczas gdy cesarz utrwalał swą władzę, zawsze dzięki armii i przemysłowi, Hitler doszedł do przekonania, że aby wspiąć się na szczyty władzy, musi zniszczyć wpływy tych struktur. Cesarz, nawet były cesarz, tylko by mu przeszkadzał. Według relacji Alberta Spera faszyści opracowali plan pozbycia się tej niewygodnej osoby. Tuż przed niemiecką inwazją na Francję w 1940 roku i po naradzie sztabowej Hitlera ze swoimi generałami, marszałek Rzeszy Hermann Göring wziął Hitlera na bok na krótką, prywatną rozmowę. Dołączyli do nich złowieszcza eminencja Hitlera Martin Bormann oraz najmniej groźny Josef Kaltenbrunner, szef osławionego gestapo. — Mein Führer, co zrobimy z cesarzem? — zapytał Göring. Hitler jako sprytny polityk natychmiast pojął głębsze znaczenie tego pytania. Każdy z jego doradców wojskowych, od generałów po kapitanów, służył kiedyś w armii cesarskiej i składał przysięgę na wierność. Gdyby cesarz zdołał odzyskać choćby część swojego dawnego wpływu, mógłby bez trudu ograniczyć władzę Hitlera nad generałami, a więc również nad siłami zbrojnymi. Należało obmyślić jakiś skuteczny plan, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, ale jaki? Jaki? Göring, niegdyś odznaczony przez cesarza za szczególne męstwo, nalegał na uwięzienie sędziewego monarchy. — To nie takie proste aresztować cesarza. Nie obyłoby się bez poważnych następstw — powiedział Hitler, obawiając się reakcji wojska. Kaltenbrunner radził zastanowić się nad możliwością pozbycia się Wilhelma. Ale, jak zauważył Borman, nie można tak po prostu zamordować Hohenzollerna. Nie wolno zapominać o generałach. — Co pan proponuje? — zapytał go Hitler. — Borman odparł spokojnym, beznamiętnym głosem. — Zaraz do tego dojdę, mein Führer. Już zbadałem rozmaite możliwości. W interesie bezpieczeństwa naszej partii i aby utrzymać w ryzach generałów, powinniśmy podjąć wszelkie kroki, aby odizolować cesarza w jego rezydencji. Przebywając w odosobnieniu, nie będzie mógł nam zaszkodzić, a świat i nasi generałowie mają dość innych problemów. Hitler przyznał mu rację. Tuż po wybuchu II wojny światowej Winston Churchill zaoferował sędziwemu molarsze samolot specjalny, który mógłby przewieźć go do Wielkiej Brytanii. Jak gorąco musiał teraz żałować rząd brytyjski, że swoją nieugiętą postawą pod koniec I wojny światowej przyczynił się do upadku Hohenzollerna i pośrednio do objęcia tronu niemieckiego przez prawdziwego potwora Adolfa Hitlera. Wilhelm odrzucił ofertę przekazaną mu w Holandii przez ambasadora brytyjskiego. Był Niemcem i to, co myślał o tym Barweniuszu Hitlerze, nie miało znaczenia. Nadal uważał się za cesarza, musiał więc stać po stronie swojego narodu. Być przy nim na dobre i złe. Kiedy wiosną 1940 roku wojska hitlerowskie przetoczyły się przez Holandię, oficerowie otrzymali ścisły zakaz kontaktowania się z ekscesarzem. O wykonanie rozkazu miały zadbać warty SS, ustawione przed willa Dorn. Niedomagający już monarcha obserwował szaleństwo Hitlera, który popełniał ten sam straszliwy błąd, przed jakim on sam nie ustrzegł się 25 lat wcześniej. Obecnie postarzał się już, był bardziej doświadczony, wiedział więc, że złożenie broni wymaga nieraz większej odwagi niż kontynuowanie walki. Naród niemiecki kochał swojego cesarza. Do momentu, kiedy monarcha uwikłał go w beznadziejną, niszczycielską wojnę, przekonany, że Niemcy mogą się zmierzyć z całym światem. Większość historyków umieszcza Wilhelma II wśród najbardziej negatywnych postaci w galerii władców niemieckich. Tylko jeden człowiek zasługuje na zdecydowanie gorszą ocenę — Adolf Hitler. Ale to już inna opowieść. Ostatni cesarz niemiecki, Wilhelm II z dynastii Hohenzollernów, nigdy już nie zobaczył swojej ojczyzny. Dnia 5 czerwca 1941 roku zmarł na wygnaniu śmiercią naturalną. Autorem epitafium na jego grobie był Winston Churchill. To nie był jego błąd. Takie było jego przeznaczenie.